Do godziny zero zostało jeszcze niecałe pięć godzin. O 17 minie dokładnie sto lat, od kiedy nadaje Polskie Radio. Ten historyczny dla nas i dla Polski moment przypomniał w audycji jedyne takie miejsce dziennikarz jedynki Roman Czejarek. Godzina 17, 18 kwietnia 1926 roku i te historyczne słowa. Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480. 23-letnia Janina Sztąpkówna, pierwsza spikerka Polskiego Radio powiedziała te słowa, a potem wystąpił pan premier Aleksander Skrzyński. Z okazji jubileuszu 60-lecia radiowej jedynki o godzinie 17 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego rozpocznie się muzyczny spektakl Wiek Radia. Po nim na naszej antenie specjalne wydanie audycji tylko szczerze, a więcej szczegółów za kilka minut w magazynie Taki Tydzień. Jeden konwój przepłynął i na tym swobodny ruch morski się zakończył. Iran ponownie zamknął cieśninę Ormus. To reakcja na blokowanie przez Amerykanów irańskich portów. Wczoraj Iran ogłosił, że cieśnina zostanie otwarta, wzywał jednak Stany Zjednoczone do zdjęcia blokady. Donald Trump na to się nie zgodził, uzależniając to od rozmów pokojowych. W środę zakończy się dwutygodniowy rozejm między Iranem i USA. Z kolei częściowo otwarta jest od rana przestrzeń powietrzna nad Iranem. Chodzi o wschodnią część kraju. Kilka lotnisk żnów działa, w tym w Teheranie, poinformował niezależny portal Iran International, powołując się na irański urząd lotnictwa cywilnego. Pożar w Parku Narodowym Bory Tucholskie w rejonie jeziora Ostrowite opanowany, objął fragment lasu. Strażakom udało się powstrzymać rozprzestrzenienie się ognia, Między innymi dzięki użyciu samolotów gaśniczych. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Joanna Knop ze Straży Pożarnej w Hojnicach apeluje o szczególną ostrożność podczas pobytu w lasach. W lasach jest bardzo sucho ze względu na to, że jest słonecznie i wiecznie. Wobec tego ta ściółka jest naprawdę bardzo wrażliwa i podatna na najmniejszą iskrę, więc z rozwagą. Służby przypominają, by nie używać otwartego ognia w lesie. Teraz ważna informacja dla kierowców i pasażerów z Warszawy i okolic. Ruszył główny etap prac na stacjach w Radości i Falenicy. To w związku z modernizacją linii Otwockiej. A to oznacza zamknięte ulice, objazdy i zmiany tras autobusów. Między innymi linii 115, 161 i 213. Niewielka korekta będzie także dla trasy autobusów 142. Autobusy jeżdżą już teraz trasą objazdową po wschodniej stronie torów kolejowych. Teraz będą miały zamknięte skrzyżowanie walcowniczej patriotów. Mówił Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego. Do 26 kwietnia pociągi nie jeżdżą między stacjami Warszawa, Wawer i Otwock. Wprowadzono tam zastępczą komunikację autobusową. Jedynka. Polskie Radio. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarze Radomiaka podejmą Widzew w Łódź w meczu 29. kolejki Ekstraklasy. Gospodarze mają 34 punkty, są na 15. miejscu tuż nad strefą spadkową. Goście jeden punkt mniej i dwie lokaty niżej. Obrońca Widzewa Przemysław Wiśniewski jest przekonany o tym, że jego zespół skutecznie powalczy o utrzymanie się w elicie. Musimy się zespolić całą drużyną, więc ja myślę, że teraz po tych trzech, dwóch miesiącach, że już wszyscy się dobrze znamy, każdy wie jaką ma rolę na boisku, więc a co do presji, no to ja się odczułam bardzo spokojnie z tym, bo ja już grałem na, pod taką presją przede wszystkim, we, we Włoszech było podobnie, więc ja znam tą sytuację i ja wierzę bardzo w to mocno, że jesteśmy w stanie, wszyscy razem się cieszyć, że będziemy dalej w Ekstrasie. Początek meczu Radomiak-Widzow o 14.45. Później Górnik Zabrze zagra z Koroną Kielce, a wieczorem Pogoń Szczecin podejmie Lecha Poznań. Dziś również ważny mecz polskich piłkarek. We wtorek w Gdańsku przegrały z Irlandią w eliminacjach Mistrzostw Świata. Pora na rewanż. Obrończyni Wiktoria Zieniewicz liczy na to, że w Dublinie role się odwrócą. Nie ma co się za bardzo też kurzać na dłuższą metę, bo ten już mecz jest za nami. Musimy już oczyścić się, właśnie mentalnie podejść do tego, że okej okay, się nie udało, ale nie rozpamiętujmy tego meczu, zagrajmy w drugim tak jak chcemy i, i postawmy się w Irlandii. Na razie Polki zajmują czwarte miejsce w tabeli. Nie będzie trzeciego w karierze Igi Świątek triumfu w turnieju WTA w Stuttgarcie. Najlepsza polska tenisistka przegrała wczoraj ćwierćfinał tych zawodów z Rosjanką Mirą Andryjewą. 6-3, 4 -6, -6. To był pierwszy turniej, w którym Świątek występowała znowu. Trenerem Francisco Rojdzie. Ruszają play-offy najlepszej koszykarskiej ligi świata, czyli NBA, wczoraj, jako ostatnie do grona drużyn w tej rundzie, dołączyły zespoły Phoenix Suns i Orlando Magic. Wieczorem początek play-offów, a w grze jedyny Polak w NBA, czyli Jeremy Sochan. Jego New York Knicks trafili na początek na Atlanta Hawks. Pogoda. Popołudnie będzie na ogół pogodne, tylko na Wybrzeżu i Wschodzie lokalnie więcej chmur. Na Lubelszczyźnie możliwe słabe opady deszczu. 9 stopni teraz w Gdańsku, 13 w Łodzi, 17 w Słubicach. Ciśnienie w Warszawie, 1008 hektopaskali. Klimat. Susza hydrologiczna w dorzeczu Warty i w jej dolnym biegu w województwie śląskim, opolskim i łódzkim. W większości regionów dobra i bardzo dobra jakość powietrza w centrum Warszawy jest umiarkowana. Z energii odnawialnej pochodzi 60% generowanej mocy. Jedynka. Polskie Radio, a na zegarach 12:10. Taki tydzień. Agata Kowalska przy mikrofonie. Program wydaje Izabela Kuczyńska. Wspólnie sprawdzimy, jaki to był tydzień. To był ostatni tydzień w historii jedynki. To znaczy ostatni, w którym miała 99 lat. Dziś o 17 wybije nam równo 100 lat. Z tej okazji zapraszamy na transmisję urodzinowego koncertu Wiek Radia pod batutą Łukasza Lukrostkowskiego. A wcześniej, to znaczy teraz... Po 12.00 zastanowimy się, jak to możliwe, że radio przez 100 lat nie straciło swojej magii i wyjątkowości. Mimo, że ma tylu konkurentów w walce o Państwa uwagę, o uwagę naszych słuchaczy i słuchaczek. Dlaczego radio jest wyjątkowym medium? Zachęcam i Państwa do odpowiedzi. Taki tydzień małpa radio.pl lub na profilu Jedynki na Facebooku. To był też tydzień, w którym po 16 latach nad Dunajem skończyła się era rządu Wiktora Orbana. Nawet w opozycji będziemy dalej służyć naszemu państwu i węgierskiemu narodowi. Wybory parlamentarne na Węgrzech wygrała opozycyjna Tisza. Partia Petera Madziara nie tylko pokonała fides, ale uzyskała konstytucyjną większość. Chcemy być krajem, gdzie każdemu należy się odpowiednia opieka zdrowotna, wysokiej jakości edukacja, beztroskie dzieciństwo i godna starość. Ten sam Peter Madzier mówił jednak, że Węgry są krajem zrujnowanym, najbiedniejszym w Unii Europejskiej. Pytanie, czy zderzy się ze ścianą niemożliwości, niemożności. I czy na pewno zrezygnuje z przywilejów władzy, które zbudował przed nim Viktor Orban. To był też tydzień, w którym koalicja rządząca po raz drugi nie zdołała odrzucić weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. A wszystko to w czasie coraz bardziej niepokojących doniesień o problemach klientów giełdy Zonda Krypto.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 Tak mówił premier Donald Tusk. Kulisy powstania giełdy Zonda Krypto do dziś są niejasne. Od lat nie wiadomo, co się stało z założycielem poprzedniczki Zondy, Sylwestrem Suszkiem. A to on, zdaniem obecnego prezesa giełdy, ma dostęp do pieniędzy inwestorów. Służby dopatrują się w całej sprawie rosyjskiego śladu. Kto trzyma w ręku pieniądze klientów Zonda Krypto, o to wszystko będziemy pytać naszego gościa. Zapraszam Państwa na podsumowanie tygodnia w końcówce już 99 lat jedynki Polskiego Radia. Taki tydzień. Ten urodzinowy tydzień świętowaliśmy z naszymi słuchaczami na dworcu centralnym w Warszawie, na szczycie Kasprowego Wierchu, na Wieży Martiackiej i przy Sopockim Molo, a kończymy wyjątkowym koncertem Wiek Radia e, o 17.00. Oczywiście transmisja w Jedynce Polskiego Radia. A w studiu imienia Wit. Sto no, lat temu, 18 kwietnia 1926 roku nadano pierwszą audycję na antenie Polskiego Radia. I żeby uczcić ten wyjątkowy moment, postawiliśmy jakby inaczej właśnie na muzyczny akcent, czyli specjalny koncert, a właściwie spektakl muzyczny pod tytułem Wiek Radia. I o tym, o czym jest dokładnie ten koncert opowiadał mi reżyser spektaklu Bolesław Pawica. Naszym zadaniem jest opowiedzieć historię Polskiego Radia, 100 lat Polskiego Radia, opowiedzieć ją muzycznie i jak powiedziałem, opowiedzieć ją również różnymi dźwiękami wielkich osób z naszej historii. Małe widowisko, więc jeśli są e, słuchają nas szczęśliwcy, którzy zdobyli bilety i będą tutaj, to naprawdę mogą Państwo liczyć na niezwykły wieczór. A ci, którzy tu nie mogą dotrzeć, nie dotrą oczywiście na antenie Polskiego Radia od 17:00 Wydanie tutaj specjalnej transmisji prosto z sali koncertowej imienia Witolda Lutosławskiego. Jak Państwo słyszą, Anna Zakrzewska, reporterka Jedynki, dostanie się tam nawet gdzie innym nie można, bo trwają próby do koncertu o 17.00 transmisja na naszej antenie. A ja zachęcam jeszcze raz, na czym polega magia radia. Proszę napisać, czym odróżnia się ono od innych mediów. Taki tydzień Małpa Polskie Radio lub na Facebooku Radiowej Jedynki. Taki tydzień. Urodziny Jedynki. Stulecie Polskiego Radia. Życzenia i gratulacje dla Jedynki od partnerów z Europejskiej Unii Nadawców z Rumunii. Felicitări pentru primul program al Radio Polonia! Klikam tutaj, proszę Państwa, dlatego, że sprawdzam, jakie są najnowsze wyniki wyborcze na Węgrzech. Ponieważ oficjalnych wyników jeszcze nie ogłoszono. Tydzień temu odbyły się wybory parlamentarne, konkretnie w niedzielę. I jeśli chodzi o te... Prawie ostateczne wyniki to 140 mandatów zdobyła opozycyjna do tej pory Cisza, 53 mandaty Fidesz, a frekwencja wyniosła niemal 80%. I teraz o tym porozmawiamy. Profesor Robert Rajczyk z Uniwersytetu Śląskiego, analityk Instytutu Europy Środkowej jest z nami. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Ale zanim o mandatach, to rozmawiajmy o emocjach. W niedzielę był to tylko ból, w poniedziałek dołączyła do niego pustka. Próbuję dojść do siebie po tym szoku. Tak mówił Wiktor Orban w pierwszym po wyborach wywiadzie dla kanału Patriota. Czy on tak szczerze mówił? No pewnie tak, zwłaszcza, że to nie jest jego pierwsze doświadczenie porażki. Ja przypomnę, że w 2002 roku także przegrał wybory, mimo że sondaże wskazywały na to, że jego partia odniesie zwycięstwo. Natomiast myślę, że problemem tutaj dla premiera Orbana było bardziej, była bardziej skala porażki niż sam fakt tej porażki, choć oczywiście jak każdego z nas porażka, no każdego boli. To jest normalne uczucie, które towarzyszy niepowodzeniu. A zdziwiło pana, że Viktor Orban w taki e, szybki i bardzo zdecydowany sposób przyznał się do porażki, bo już w niedzielę wieczorem wygłosił przemówienie, w którym powiedział, że no tak, doszło do, m, do zwycięstwa ciszy. Mam wrażenie, że na Kremlu byli zdziwieni, a pan, panie profesorze, spodziewał się innego scenariusza, na przykład, że Viktor Orban długo będzie m, próbował jednak utrzymać się przy władzy, jeszcze jakieś interwencje. Załatwić? No, bardziej spodziewali się wszyscy, w tym także ja, oczywiście, zwycięstwa opozycji, bo jest pewna zmiana pokoleniowa i to było dowodem tej zmiany pokoleniowej jest wysoki, wysoka frekwencja i wysoki udział nowych wyborców głosujących. Natomiast oczywiście tutaj problemem jest zupełnie coś innego, tak mi się wydaje, bo no... Trudno to jakoś oczywiście w, przy takiej skali poparcia dla opozycji negować. No po prostu ewentualne jakiekolwiek rzucanie piach, piachów tryby tej machiny no mogłoby się skończyć no, protestami społecznymi. Zresztą wszyscy widzieliśmy, w jaki sposób ludzie radowali się po, w niedzielny wieczór. A to posłuchajmy, panie zwycięście. profesorze. Wróćmy do tego niedzielnego wieczora, gdy Budapeszt eksplodował radością. Okrzyki Ruscy woni naprzód Tisa dźwięczały w uszach przez wiele godzin, w metrze, w autobusach i na ulicach. W mieście panowała prawdziwie rewolucyjna atmosfera, kierowcy pozdrawiali pieszych klaksonami, a dziesiątki tysięcy ludzi bawiły się na imprezie techno przed neogotyckim budynkiem budapesztańskiego parlamentu. Nieznajomi wpadali sobie nawzajem w objęcia, krzyczeli, tańczyli i śpiewali. Węgry świętują finał Mistrzostw Europy w demokracji. Ha, tę powyborczą imprezę obserwował Michał Makowski, specjalny wysłannik polskiego, radia do Budapesztu właśnie. Czy ci ludzie się nie zawiodą na Peterze Madziarze? Bo może on wejdzie w kolejny, wyryte przez Fidesz, przez Orbana i właściwie te Węgry się aż tak bardzo nie zmienią. Nikt nigdy nie miał takiej przewagi, takiej liczby mandatów w parlamencie, procentowo oczywiście, bo tam liczby mandatów się zmieniały. Wiemy, że ordynacja też była zmieniana kilkukrotnie i żadna partia nie miała tak dużej, samodzielnej większości, więc z jednej strony oczywiście jest to pokusa szybkich rozwiązań, natomiast no, z drugiej strony jest to sprawa wiarygodności Pitera Magiora mm. i jego partii. Oni obiecali dokonać zmiany systemowej, ale z użyciem legalnych środków. Przy okazji powiem, że termodior jest również absolwentem prawa. To znaczy, że również wie, na czym polega ta zmiana systemowa od tej strony legalnej. No, mamy prawników w Polsce, którzy też skończyli st studia prawnicze, ale jakoś nie są w stanie prawa przestrzegać. A, a propos jeszcze prawa i systemu, który stworzył Wiktor Orban, no to były to e, absolutne fortuny różnego rodzaju oligarchów. Teraz pojawiają się doniesienia, że e, są już spakowani, a jaguary i cenne antyki lecą na przykład do Dubawu. Sam Orban nie wyjeżdża. Jak pan ocenia, czy tutaj dojdzie do jakiegoś rozkładu tej oligarchicznej warstwy demokracji nieliberalnej węgierskiej? No w pewnym sensie, na pewno, bo oligarchowie, jak to powszechnie wiadomo, oligarchowie Neru, czyli ci, którzy współpracowali w tym systemie takim towarzysko-biznesowo-politycznym razem z Fideszem i Wiktorem Orbanem, to są ludzie, którzy z natury są przedsiębiorcami, z zawodu są przedsiębiorcami, więc oni pewnie będą, część z nich chciała się dostosować do nowych czasów i być może będzie próbowała pójść na jakieś, no nie chcę powiedzieć układy, ale pewnie będzie próbowała się porozumieć z nową ekipą rządową. Część z nich na przykład podjęła już decyzję o, o, o likwidacji pionów informacyjnych, Konkretnie o, o zwolnieniu na przykład z telewizji TV2, takiej prywatnej telewizji TV2, zwolnieniu szefa wiadomości czy, czy dziennikarza, który za to odpowiadał. Więc może to tak wyglądać. Oczywiście też jest kwestia realizacji tych obietnic wyborczych związanych z odzyskiwaniem nielegalnie zdobytego majątku. No tak zapowiadała Tisa. No to mogą być duże trudności e, związane z wieloma aspektami. Przy okazji ta baza finansowo-biznesowa może oczywiście pozwolić przetrwać um, Fideszowi no, najtrudniejsze lata i ewentualnie y, kiedyś dać jakiś asumpt do tego, żeby być może wrócić z powrotem do władzy. Hmm. No y, Jest wiele nadziei powiązanej z Peterem Madziarem i oczywiście te nadzieje wy wyrażali też od niedzieli y, liderzy europejscy. I może posłuchajmy wspólnie, co mówiła szefowa komisji Ursula von der Leyen, która powiedziała, że liczy na współpracę. Bardzo ważne jest, byśmy intensywnie współpracowali w sprawie reform, które muszą być przeprowadzone. I to mnie zastanawia, czy te nowe Węgry będą Węgrami proeuropejskimi, które będą chciały się reformować tak, żeby spełniać te standardy wyznaczone przez Brukselę. No, jeśli będą chciały uzyskać pieniądze zamrożone w wyniku wprowadzenia mechanizmu warunkowości, to nie ma innego wyjścia. Ten zwrot ku Unii Europejskiej musi nastąpić. Przede wszystkim trzeba też podkreślić to, że TISA, czyli partia Pitera Modiora, jest we frakcji Europejskiej Partii Ludowej. To jest jedna z największych i najbardziej znaczących frakcji w parlamencie europejskim. Po drugie, Peter Modior też zapowiedział między innymi dwa dni temu, zdaje się, że do 2030 roku, czyli w najbliższej kadencji, której będzie premierem, stworzy warunki do tego, aby Węgry przyjęły wspólną walutę euro. Więc oczywiście ten zwrot w kierunku Unii Europejskiej jest wyraźny, choć z drugiej strony na przykład na konferencji dla dziennikarzy zagranicznych mówił między innymi o tym, że Węgry będą wykonywać tylko te kamienie milowe, czy będą tak negocjować, aby, aby oczywiście negocjować w interesie narodu węgierskiego. No, zobaczymy. Na pewno będzie co obserwować. Wszyscy będziemy się przyglądać, jak nowa władza poradzi sobie z, z no cóż z czym, z rządzeniem. Profesor Robert Rajczyk z Uniwersytetu Śląskiego, Analityk Instytutu Europy Środkowej, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A my zaraz po piosence przeniesiemy się z powrotem do Polski i przyjrzymy się temu, co się dzieje na rynku kryptowalut, bo doniesienia są coraz bardziej mroczne. Tydzień. Urodziny Jedynki. Stulecie Polskiego Radia. Życzenia i gratulacje dla Jedynki od partnerów z Europejskiej Unii Nadawców z Ukrainy. Witajmy pierwszy programu Polskiego Radio. Badam na twarz do niebu, spokojny dzień. Był też taki tydzień, bo podsumowujemy tydzień, sprawdzamy jaki on był. Tydzień, który był pełen emocji w Sejmie. Wielokrotnie występował premier Donald Tusk i bardzo wiele podnosiło się głosów, a, wrę a wręcz krzyków. Temat był jeden. Kryptowaluty. Giełdy kryptowalut. Z nami jest Michał Fuja, reporter śledczy superwizjera TVN, autor materiałów Polski Król Bitcoinów o Sylwestrze Suszku, czyli poprzedniku obecnego prezesa Zonda Krypto. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, dzień dobry państwu. No zacznę od takiej może mm, nie, zaskakującej nuty. Panie redaktorze, dlaczego pan nie odpuszcza tematu kryptowalut? Bo pamiętam, że gdy realizował pan materiał o Sylwestrze Suszku, to grożono panu, próbowano pana przekupić. To jest niebezpieczny temat, a pan wciąż drąży. Mm, rzeczywiście, to był, to był chyba naj, najbardziej niebezpieczny temat, jak, jakim się zajmowałem, bo w tamtym czasie miałem też nadajnik GPS pod samochodem. Były różne groźby, prośby i próby przekupienia nas, ale uznaliśmy, ja uznałem również, że no, chowanie się w takiej sytuacji, unikanie tematu, no, będzie chyba też najgorszą możliwą opcją i że najczęściej lepiej działać z otwartą przyłbicą, nie, nie pokazywać strachu, lęku, mimo że cały czas mamy świadomość, jakie grupy m, przestępcze również y, za, za tymi giełdami kryptowalut się, się kryją, bo pamiętajmy, że to są olbrzymie pieniądze i mimo tej fasady nowoczesnego cyfrowego biznesu, no to bardzo często tam odbywają się po prostu zwykłe transakcje grup przestępczych, pranie pieniędzy i, i tego typu y, historie. A to mnie zawsze zastanawia, czy kryptowaluty mają jakąś szczególną cechę, że przyciągają bandytów, czy po prostu pieniądze w dowolnej formie, czy to cyfrowej, czy to walutowej, przyciągają y, różne grupy przestępcze. Hmm, kryptowaluty w pewnym sensie z, y, obiecywały jakąś tam dawkę anonimowości. Y, być może to, to, to, to było jakimś, jakimś powodem, dla którego y, dużo ludzi czy dużo grup przestępczych również też zainteresowały się kryptowalutami, ale też przede wszystkim wydaje mi się, że kryptowaluty... no, no były tym rynkiem nieregulowanym i nadal są przecież, co pozwalało na, na, na działania no, w takiej szarej strefie albo właściwie w całkiem ciemnej strefie. Czyli możemy prowadzić legalny biznes kryptowalutowy, ale no, regulatorzy nie widzą, co się, co się odbywa w tle tego biznesu. No I właśnie. Tu, to było bardzo często wykorzystywane. Ja nie mówię tylko o tej giełdzie, bo to w wielu, w wielu miejscach dostawaliśmy sygnały, jak wygląda właśnie pranie pieniędzy, jak wygląda wprowadzanie jakichś nowych tokenów, nowych, bitko, nowych kryptowalut które tak naprawdę jedynym celem ich było wypranie, wypranie pieniędzy, a pieniądze potem znikały, kurs waluty pikował w dół, nikt, nikt, nikt nikogo nie można było za to pociągnąć do odpowiedzialności. Tak, to w tym tygodniu mówił o tym między innymi minister sprawiedliwości, jeszcze do jego głosu wrócimy, ale chciałam najpierw zacząć od wypowiedzi premiera, który pamiętają państwo kiedyś było takie specjalne, poufne posiedzenie Sejmu i wtedy na owym poufnym posiedzeniu premier mówił wiele o tym, co się dzieje z giełdami kryptowalut, ale ale teraz już mówi zupełnie otwarcie o środowiskach przestępczych, piramidach finansowych, o mafii, mafii, mafii, mafii paliwowej, mafii rosyjskiej i rosyjskich służbach i właśnie o zamordowaniu Sylwestra Suszki. Posłuchajmy. Co takiego dzieje się? Na styku politycy PiSu, Konfederacji, środowiska prezydenckiego i lobbystów i firm, którym zależy na tym, żeby ten rynek nie był w żaden sposób zabezpieczony. Umiałby pan odpowiedzieć Premierowi na to pytanie, dlaczego dwukrotnie już zawetował prezydent ustawę regulującą kryptowaluty? Nie umiałbym tak w pełni, ale myślę, że pewną podpowiedzią jest to, że dowiadujemy się, czy dowiedzieliśmy się w tym tygodniu, że, że część tych pieniędzy z giełdy Zonda Krypto wpływało do podmiotów kojarzonych z politykami, do fundacji związanych bezpośrednio z politykami. No to to jest coś, co wygląda na, na, na lobbying. Być może jest to lepiej ukryte. Ale, ale to, są, to są przelewy, transfery pieniężne, które na pewno należy wyjaśnić i na pewno nie możemy mieć pełnego zaufania do wszystkich osób decyzyjnych w kraju, jeżeli mamy sytuację, że właśnie tego typu podmiot, któremu zależy na, pewne, na pewnych zmianach w prawie, wpływa pieniędzmi na, na, na fundacje związane z politykami. No to jest skandaliczne. Co ciekawe, Jarosław Kaczyński mówił w Sejmie, że jest za całkowitym zakazem kryptowalut, że to jeden wielki przekręt, że to jedno wielkie nadużycie. Ale Prawo i, Prawo i Sprawiedliwość w większości zagłosowało, za by weto prezydenckie utrzymać i w efekcie owo weto się, no cóż, utrzymało. I zaraz potem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił tak. Rząd chce chronić środki obywateli, chce chronić ich możliwość inwestowania. Ale jednocześnie, jak mamy dobre narzędzie, które chcemy wprowadzić jako prawo, prezydent blokuje tą ustawę i ma także popleczników, którzy głosują za tym, żeby nie odrzucać weta prezydenta. To sytuacja potwornie niebezpieczna. A minister Domański, minister finansów dodawał, że w tym momencie mm, KNF jest bezradna, nie może nawet ostrzegać klientów przed działaniami podejrzanych giełd, kryptowalut. Państwo polskie na ten moment jest kompletnie bezradne? No w pewnym sensie tak, bo jeżeli mamy podmiot, który jest z jednej strony zarejestrowany w Estonii, pracownicy częściowo działają z Polski, ale prezes siedzi w Monako, a jeszcze spółka właścicieli jest w Luksemburgu czy Szwajcarii, no to jaką realną kontrolę mamy nad tymi spółkami, kiedy my nawet nie widzimy tak na pierwszy rzut oka, ani na drugi nawet, bym powiedział, kto jest rzeczywistym właścicielem tej spółki. No, no po prostu nie, ma, nie mamy żadnej kontroli nad takimi spółkami, co zresztą wyszło w tym tygodniu jeszcze chyba w, w, w mocniejszy sposób, bo okazuje się, że spółka, która przechodzi przez lata audyty finansowe pokazujące, że jest, że jest tam płynność finansowa, okazuje się, że jak twierdzi prezes tej spółki ma zablokowane od wielu lat środki, które a klucz do nich ma zaginiony prezes giełdy kryptowalut były prezes, czyli Sylwester Suszek. No to jak, widzimy tutaj jak ten audyt wyglądał, jak ta kontrola wyglądała, jeżeli fikcyjnie chwaliliśmy się środkami, bitcoinami, to w wysokości ponad miliarda złotych w przeliczeniu, do których faktycznie nie mieliśmy dostępu. A taki gest tego prezesa, no, prezesa z krypto, wobec mhm. zaginionych sylwestra suszka, taki apel, żeby udostępnił klucze, to jest no. już czysta pokazówka, bo no, na, naprawdę chyba nawet ci z państwa, którzy kompletnie nie wiedzą, jak te giełdy kryptowalut działają, rozumieją, jak absurdalnym gestem jest apel do kogoś, kogo trzech lat nie mogą znaleźć służby. No to jest tak, jakby ktoś po pięciu latach, po od przejęcia, powiedzmy, od kupienia samochodu, mówił, że były właściciel nie przekazał mu kluczyków, prawda? To jest, no to jest oczywiście na mniejszą skalę to porównanie, no ale to jest po prostu niemożliwe. Ja zresztą zrobiłem analizę, bo jeszcze pracując nad tymi wcześniejszymi reportażami, miałem dostęp do bardzo wielu dokumentów, danych cyfrowych Sylwestra Suszka i prześledziłem, czy od czasu, kiedy on pozbył się tej giełdy, czy przejęto od niego tę giełdę, a do, do czasu, kiedy zaginął, e, czyli przez 10 miesięcy, czy były tam jakiekolwiek zmianki o tym portfelu, o tych kluczach, których rzekomo nie oddał i nie było tam na, te, na, na, na, na hmm. ten temat ani słowa. Po prostu ten temat nie istniał, taki klucz, taki portfel też nigdy w żadnej komunikacji, korespondencji nie, nie istniał, więc Zrzucanie odpowiedzialności na zaginionego 4 lata temu, ponad cztery lata temu prezesa wydaje się skandaliczne. Czemu zresztą teraz dała wyraz rodzina, która yy, siostra Sylwestra wczoraj w, fil, w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych wskazała, że no, cała rodzina przez to cierpi, bo no, po tylu latach, kiedy yy, nie, nie udaje się odnaleźć i nie ma żadnego sygnału, co mogło się stać z ich bliskim, z Sylwestrem, no, ktoś jeszcze dzisiaj próbuje yy, przerzucać na niego odpowiedzialność za ostatnie lata działalności giełdy, która przecież tak się prężnie reklamowała. Reklamowała kluby piłkarskie, Polski Komitet Olimpijski i tak dalej. No, sponsor, sponsorowała i sponsoruje polskich olimpijczyków. No i jak słyszeliśmy też polską prawicę. Tak. Panie redaktorze, to jak pan myśli, co będzie dalej? No bo ustawy nie ma. Zonda Krypto, nawet jeśli by była ta ustawa, to chyba pod nią nie podlega, no bo właśnie jest zarejestrowana w Estonii. Estonia rozkłada ręce i mówi, że nic nie może zrobić, a minister sprawiedliwości wczoraj przyznawał, że prokuratura, jeśli nawet dorwie jakichś oszustów, to już pieniędzy najczęściej nie znajduje, nie ma ich komu zwrócić. Więc co by pan właśnie na koniec nam wszystkim na pocieszenie powiedział? Na pocieszenie, to Ach, bardzo pani trudne, trudne pytanie. Najtrudniejsze pytanie zostawiła Pani na koniec, bo tutaj pocieszenia chyba nie ma. Od, od, od wczoraj już potwierdzenie słyszymy od pracowników, że trwają zwolnienia. Dzisiaj szef działu Ryzyka i Compliance, odpowiedzialny za, za bezpieczeństwo tych wszystkich przelewów, też ogłosił, że odchodzi i że on o niczym nie wiedział. Um, więc wydaje się, że ten tytanik tonie a pieniędzy nie ma, bo przecież jak wiemy, jak wykazały te wcześniejsze analizy, yy, giełda pozbyła się środków różny, yy, za pomocą różnych pożyczek. Więc w przypadku zondy no, nie mam dobrych mm. informacji. No, dobrą informacją może być jedynie to, że jeżeli... Yy, no, no, Spełni się ten czarny scenariusz, to może w końcu ktoś yy, no gdzieś tam otworzy szerzej oczy i otworzy się na tą ustawę, bo nawet jeżeli nie w takiej formie, to w jakiejś formie ona musi powstać. Ona musi yy, zabezpieczać lepiej interesy klientów. Mówił Michał Fuja, reporter, śledczy, superwizjera TVN, autor materiałów Polski Król Bitcoinów. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Ja również dziękuję. A Państwa zapraszam na piosenkę, a po niej przeniesiemy się do prawie już otwartego Muzeum Radia. Так и течение. Lat temu było z nami 5 słuchaczy, program trwał kilka godzin, a na antenie brzmiała głównie muzyka. Teraz tych słuchaczy mamy odrobinę więcej, a życzenia od Państwa dostajemy przez cały tydzień. Żeby trwała i miała takie audycje jak dotychczas. Podziwiam, żebyście mieli w jednych słuchaczy, żeby ten zespół przyciągał ludzi i żeby tam się coś działo. Na pewno trzeba życzyć długich, dobrych audycji przede wszystkim, żeby radio się trzymało, żeby w aucie się dobrze słuchało, dobrej muzyki, dobrych wywiadów z ludźmi, wspaniałych słuchaczy przede wszystkim. Jedynka ma 100 lat, a dzisiaj to cyfrowa technika, globalny zasięg i rzesze wiernych odbiorców. Wśród nich pan Grzegorz Urban, słuchacz Polskiego Radia, który mieszka na Podkarpaciu i samodzielnie buduje Muzeum Radia w Kolbuszowej. Dzień dobry panie Grzegorzu. Dzień dobry, witam panią i witam wszystkich słuchaczy Jedynki. O Muzeum Radia zaraz porozmawiamy, ale proszę powiedzieć, bo wiem, że jest pan słuchaczem od dzieciństwa. Ma pan jakieś takie szczególnie wyraziste wspomnienie, wczesne wspomnienie związane z radiem? Tak. To ut utkwiło mi w pamięci pew pewien dzień, gdzie jest świt, y szósta rano i może miałem wtedy 3 lata, może 4, i gimnastyka poranna. Ale to pana gimnastyka, czy z radia gimnastyka? Z radia, tak, z radia. I jako... co było słychać? Pajacyki, teraz wszyscy skaczemy. Tak, raz, dwa, raz. Tak, ra... jest. <laughs> tak, to, to, to lata 70., 73 rok, także ja dzielę ludzi na tych, którzy radia słuchają i na tych, którzy z radiem żyją. Oprost. Ja należę do tych długich. No to muszę panu wyznać, że ja też, ja po prostu kocham radio miłością mm, nie, bezwzględną. Taką, że nie ma możliwości chyba, żebym się z radiem rozstała. Panie Grzegorzu, gdy radio zaczynało nadawać, to wielu wieszczyło, że to jest chwilowa zabawka, moda, nowinka techniczna, która za chwileczkę zniknie z domów i ze sklepów. No minęło 100 lat i proszę mi uwierzyć, że niektórzy znowu wieszczą koniec radia, no bo musi konkurować o uwagę z mnóstwem różnych form takich medialnych, komunikacji medialnej. Co by pan odpowiedział na te przewidywania o końcu radia? Na wstępie to chciałem życzyć całej ekipie, zarządowi, dyrekcji, pracownikom. W końcu to wasze urodziny, bo radio to ludzie. Bez ludzi nie ma radia. Następnych stu lat. Nie wiem, w jakiej postaci to przetrwa, mm. bo idzie to wszystko do przodu niesamowicie, ale, ale postanowiłem, że dwustulecie też możemy obchodzić urodzin, nas już nie będzie, ale, ale mam nadzieję, że moje muzeum będzie dalej stało. A no właśnie, to pan buduje muzeum radia. Trochę się śmiałam, że myśli pan o radiu jako obiekcie muzealnym, ale y, pana koncepcja jest taka, żeby odtworzyć y, historię radia od zarania aż po dzień dzisiejszy. Jaki jest pomysł? Przede wszystkim to musi być opowieść. Mhm. Ja w tym momencie jestem na obiekcie. Pomyślałem, że lepiej będzie mi opowiadać, jak, jak będę przed tym historycznym maszynem. Oczywiście to nie jest kopia, bo, bo współczesne przepisy budowlane nie, nie, nie pozwoliły na stworzenie kopii. To jest raz, nie mogłem zdobyć dokumentacji pełnej. Ale jeżeli ktoś widział radiostację raszyńską z 1931 roku, to błyskawicznie wie, o co chodzi. Yy, niestety została ona zniszczona doszczętnie, odbudowana w innej, w innej formie. Dlatego, kiedy postanowiłem, że wybuduję, to nawet się nie zastanawiałem, jak ma wyglądać ten budynek. Natomiast sama koncepcja to ma być opowieść o radiu. To, to nie mają być same eksponaty, gdzie ludzie wejdą i, i, i zobaczą setki odbiorników części, bo to, to wielu ludzi nie przemówi. Zresztą sam jestem inżynierem. Jeżeli ja sam bym tą wystawę projektował, to pewnie ona by była Uf. tylko dla inżynierów. Kable i Ach. mikrofony. A jaka to będzie opowieść? Czy to będzie opowieść mm, o rozwoju? To będzie historia optymistyczna czy pełna dramatyzmu? dramatyzmu troszeczkę będzie, bo, bo Polskie Radio po II Wojnie Światowej się no, narodziło jak Feliks Popiołów. Nie zostało nic. Nic nam nie zostało tak naprawdę. To, to, to była jedyna chyba gałąź gospodarki yy, naszej, która została doszczętnie zniszczona i bardzo szybko została odbudowana. I mieliśmy niesamowite osiągnięcia w dziedzinie radiofonii, gdzie tylko wspomnę zawsze, kiedy budowano rozgłośnie, mieliśmy najwyższe zawieszenie anten. W Raszynie 200 metrów na dwóch masztach. Po drugiej wojnie antena wertykalna ponad 350 metrów. Hmm. Najwyższa na świecie. No i nasz fenomen w Gąbinie. Największa konstrukcja inżynierska to bodajże 2003 roku. Bo ja rozumiem, Jakoś? że chodzi wysokość przekłada się na zasięg, a chodziło o oczywiście. to, żeby radio docierało do najmniejszych miejscowości, do wiosek. Tutaj zresztą w radiu mamy taki wspaniały plakat na parterze w holu, który mówi radio w izbie, świat na przyzbie. I ja a, uważam, mam, że to ten hasło. Tak, oczywiście tam w muzeum musi być. A jest jakieś pana marzenie co do eksponatu? Bo wyobrażam sobie, że może taki żywy radiowiec przydałby się do, do gablotki, ale może jest jeszcze coś, co, co się panu marzy? To się wszystko wykluwa w tym momencie, bo pomysłów jest, jest dużo. Zrobiliśmy teraz wystawę, jako że nie zdążyłem na stulecie ukończyć tego budynku. Przyczyny obiektywne, pandemia, wojna, budżet. Budżet no niestety nie spiął się przy, przy, przy tak potężnej inflacji. Ale zrobiliśmy wystawę, która się odbiła szerokim echem w Muzeum Regionalnym w Mielcu, w Pałacyku Oborskich. I stamtąd dostaje dużą pomoc od typowych muzealników. Jak należy to robić, żeby dotrzeć do wszystkich, łącznie do dzieci. Bo to jest temat trudny. Ale hmm. nawet to wyszło. No, jestem ciekawa, ile dzieci, e, czy państwa dzieci, mówię do słuchaczy, słuchaczek, słuchają radia i jak reagują na to radio. Bo wiem, że czasem młodzież się dziwi, że to nie ona wybiera, jaka będzie teraz muzyka, tylko ktoś w radiu decyduje i że to strasznie zabawne i absurdalne. E... No, ale to są niespodzianki. <śmiech> tak, dokładnie. No, tak, to jest to niespodzianka. Jest... Ja, ja jeszcze tu dopowiem radio jest dużo lepsze od telewizji, przynajmniej według mnie, bo wymusza wyobraźnię. No, Tego jest. nie widzimy. Słuchowisko radiowe. To jest właściwie odpowiedź na to moje pytanie z początku audycji o to, co jest takiego wyjątkowego w radiu. I myślę, że najbardziej wyjątkowe w radiu jest to, że trafia do naszych głów i w tych głowach dzieją się niesamowite rzeczy dzięki temu. Każ, w każdej głowie trochę co innego. Czyli no to tak. jest, zawsze tak się mówi, że słuchacze, e, że radio to też słuchacze, że bez e, słuchaczy nie ma radia. Ale to jest, dosłownie tak jest. To znaczy, to co my mówimy trafia do państwa i państwo sami tworzą później z tego swoje wspaniałe światy. Musimy kończyć. Pan Grzegorz Urban, słuchacz, jak państwo słyszą, Polskiego Radia i twórca Muzeum Radia w Kolbuszowej, które utworzy się, mam nadzieję, w przyszłym roku. Panie Grzegorzu, jeżeli, jeżeli dopiszą finanse, geopolityka, to jest, to jest najważniejsze To trzymamy kciuki, trzymamy kciuki i zapraszamy tak i pana, i wszystkich słuchaczy o 17.00 dzisiaj. Wspaniały koncert urodzinowy, transmisja na antenie programu pierwszego Polskiego Radia, który dzisiaj kończy 100 lat. Agata Kowalska, mówię Państwu już, do usłyszenia. Jedynka. Polskie Radio. Urodziny Jedynki. Stulecie polskiego radia. Życzenia i gratulacje dla Jedynki od partnerów z Europejskiej Unii Nadawców z Niemiec. Zum 100. Jubiläum des ersten polnischen Radioprogramms wünscht der Mitteldeutsche Rundfunk alles Gute und weiterhin viel Erfolg.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 Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin. Przerabiam żylaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Rostilmax. Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostilmax. Max. Żylaki znikają raz dwa. Rostilmax. Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów w wdolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Afrofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wiosenna wyprzedaż w Medie Ekspert Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy Pralki, suszarki, lodówki, zmywarki W super niskich cenach Reklama Radio Kierowców Patryk Bedliński, zapraszam. Drogowy raport zaczynamy od zakończonych problemów po poważnym wypadku między Paczkowem a Nysą. Na trasie 46 już nie ma blokady po wcześniejszym zderzeniu samochodu osobowego z motocyklistą. Niestety zakończyło się tragicznie i to nie jedyny poważny wypadek, który, do którego doszło dziś. Kolejny wydarzył się między strzelnem a krużwicą na dwójce w Sławsku Dolnym. Po zderzeniu samochodu osobowego z motocyklistą również mamy informację, że to wypadek ze skutkiem śmiertelnym, a na trasie Strzelno-Krużwica jedziemy korzystając z jednego pasa naprzemiennie. Za nami już problemy na S11 między węzłami Koninko i Poznań-Krzesiny. Wcześniej była blokada w kierunku Poznania, potem tylko częściowa w wyniku zderzenia osobówki również z motocyklem. Tutaj poszkodowana jest jedna osoba. Na szczęście to nie wypadek tragiczny w skutkach. Zakończyły się kłopoty w Krotoszynie na trasie 36 po zderzeniu pojazdu osobowego z ciągnikiem rolniczym. Droga była zablokowana, policja kierowała na objazdy a obrażenia ma jedna osoba. Jednym pasem na zmianę trzeba jechać między Świebodzinem a Trzcielem na trasie 92 w Jasieńcu. Tutaj na 73 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Poszkodowana jest jedna osoba. Przez najbliższy miesiąc będą występowały utrudnienia na S7 c na wysokości węzła Książ. Wprowadzone zostały ograniczenia na jezdni w kierunku Kielc, a powód to budowa ronda na drodze lokalnej łączącej trasę ekspresową z miejscowością Książ Mały. Utrudnienia nie dotyczą kierowców jadących od Kielc do Krakowa. Ci bez przeszkód mogą zarówno zjechać z S7 na węźle Książ, jak i wjechać na drogę ekspresową.